prawda. Filip Czarnecki, witam na kolejnej audycji z cyklu Gdzie leży prawda? Dzisiaj będziemy mówili na temat korporacjonizmu. Moim gościem jest, podobnie jak w zeszłym tygodniu, Dunkelheit, administrator strony Nowy Horyzont. Witam. Witam wszystkich słuchaczy. Zacznijmy może od tego, czym jest korporacjonizm jak go zdefiniować. Korporacjonizm jest władzą korporacji. Korporacje opierają się na zasadzie łączenia różnych małych firm w jeden moloch. Łączenia różnych inicjatyw w jedną wielką inicjatywę. W przypadku małych firm zawsze był jakiś właściciel. Ktoś, kto zarządzał. Ktoś, kto był... Odpowiedzialny za całą działalność danej firmy. Natomiast w przypadku korporacji ta odpowiedzialność, jakby, jest zupełnie zniwelowana. Korporacje mają to do siebie, że są zupełnie anonimowe, w zasadzie czy ktoś wie, kim jest właściciel McDonalda, czy, czy właściciel jakiejś, jakiejś fabryki proszków do prania? Nikt nie wie. Bo w korporacjach jest tak, że jakaś siła z zewnątrz kieruje tymi wielkimi molochami. Natomiast ludzie pracujący, wykonujący pewne zadania w korporacjach, nieważne, czy to są zarządcy w zarządzie, rady zarządu, czy też pojedynczy pracownicy, po prostu wykonują to, co mają robić. Im się za to płaci, że wykonują konkretne zadania. Nie są to właściciele. Oczywiście ponoszą odpowiedzialność, ale tylko i wyłącznie za pewien zakres działań. Tymczasem w momencie, kiedy korporacja zrobi coś złego i to się wyda, co niestety nie następuje zbyt często, ale następuje, wówczas ta odpowiedzialność jest przerzucana na tych najniższych rangą pracowników, a jeśli bardzo dużo się szumu narobi wokół tego, no to wówczas odpowiedzialność ponosi zarząd. Ale tak naprawdę ten zarząd się zmienia, korporacja nadal działa i nadal robi to, co robi. I w zasadzie przynajmniej przez pierwszy ten okres czasu może coś tam jest ulepszane, a później wszystko wraca do nowo. Korporacje można porównać z wielkimi molochami PRL-u, których podstawą ich funkcjonowania była biurokracja i schematy. Człowiek w korporacji jest tylko wykonawcą zadań, jak już wcześniej powiedziałem, jest w zasadzie maszyną, która ma dokładnie sprecyzowane cele i zadania. Nie może tam sobie pozwolić na jakąś kreatywność czy, czy samodzielne myślenie. Zresztą nie o to chodzi. Przychodzisz do korporacji i wykonujesz tam określone zadania. To sprawia, że korporacja w zetknięciu ze zwykłym człowiekiem zawsze ma przewagę. Trudno jest dochodzić swoich praw, jeśli zostało się poszkodowanym przez korporację, gdyż korporacja, jak już powiedziałem wcześniej, jest w zasadzie tworem bardzo abstrakcyjnym. Natomiast jest jeszcze tworem do tego bardzo silnym. Tam są najlepsi prawnicy, najlepsi ludzie, którzy dbają o marketing, którzy potrafią obronić interes korporacji. Zwykły człowiek w zetknięciu z wielkim molochem jest bezsilny. Nie może nic zrobić. Wielki moloch zawsze wygra, dlatego że nawet jeśli... 100 klientów będzie niezadowolonych i ogłosi to całemu światu, to i tak marketing i reklama będzie dużo bardziej skuteczna niż jakieś oświadczenie, które zostanie szybko zapomniane. Narobi się chwilę szumu, a później korporacja będzie i tak istniała. Za korporacją stoją też ogromne pieniądze, bo korporacja w zasadzie jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Ale nie tylko. Same pieniądze są tylko środkiem do celu. Tym celem jest ekspansja. Zdobywanie nowych rynków, nowych krajów, nowych miejsc na działalność i na, na rozwijanie różnych y, działalności, różnych, różnych y, pro, produkcji i tak dalej. Korporacja sama w sobie w zasadzie nie jest tylko i wyłącznie stworzona po to, żeby zarabiać. Świetnie służy jako jako przykrywka do pewnych działań innych. Taką szczególnie znaną korporacją jest Microsoft. Korporacja Microsoft nie tylko zarabia pieniądze sprzedając Windows, ale również służy władzom. I to w różny sposób. Na przykład dostarczając policji różne narzędzia do szpiegowania obywateli, czy też tworząc pewien model użytkownika systemu. Korporacje i marketing, reklama, co często jest niezauważane, tworzą nie tylko pewne sytuacje związane z zarabianiem pieniędzy, ale również tworzą pewien model człowieka który jest oczywiście pożądany dla osób, które sprzedają różne artykuły, ale również jest to pewien styl życia, który jest promowany przez korporacje. To jest styl, który w zasadzie jest nienaturalny, absolutnie nienaturalny. To jest styl człowieka, który goni za promocjami, który od jednej promocji leci do drugiej, żeby porównać ceny, to jest wzmacnianie w ludziach tego, co najgorsze. Chciwości, braku zasad, nienaturalnego zachowania w celu osiągnięcia zysku. Dunkelheit, z tego, co wspomniałeś przed przerwą, wynika, że tak naprawdę to korporacje mają najwięcej władzy. W tym momencie można by pokusić się o cytat z filmu Network z 1976 roku, w którym, że tak powiem, zaraz go przytoczę, chwila. Nie ma dem Ameryki, nie ma demokracji, jest tylko IBM, ITT i AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide i Exxon. To są narody dzisiejszego świata. Czy zgadzasz się z tym cytatem? Czy można uznać, że to tak naprawdę korporacje posiadają większej władzy, że to one, a nie państwa, tak naprawdę rządzą w świecie obecnym? Tak, zdecydowanie się zgadzam. Ten cytat jest, to jest bardzo dobrze ujęte. To jest, to jest kwintesencja, właśnie, prawdy. Właśnie te wielkie korporacje dzisiaj stanowią stanowią naj, największą władzę. One korumpują polityków, one opłacają kampanię wyborczą, one właściwie zawładnęły już nauką, a więc i kontrolują ludzkie zdrowie, ludzkie myśli. Korporacje mają tendencję do tego, żeby być totalitarne, bo w zasadzie korporacja jest totalitarna. Dzisiaj można powiedzieć, jeszcze, można dodać do, do tego właśnie cytatu to, że Flagi nawet zostały zastąpione przez marki, marki korporacji, które są absolutnie internacjonalistyczne. Korporacja w zasadzie już teraz nie jest ani polska, ani amerykańska, ani niemiecka. Korporacje są po prostu zupełnie beznarodowe. Nie wiadomo tak naprawdę, czy General Motors jest firmą amerykańską, czy, czy Peugeot jest firmą francuską pomimo że jego główny tam zarząd może się mieścić w jakimś mieście i państwie, to jego struktury, struktury tej korporacji rozsiane są po całym świecie. Nie ma tutaj miejsca na jakieś sentymenty narodowe ze strony tych korporacji, gdyż najważniejszy jest ich interes to też widzimy na całym świecie pewną tendencję do tego, ażeby państwa narodowe całkowicie zlikwidować. Taki jest teraz trend, dlatego że elity spostrzegły, że państwa narodowe nie są już im potrzebne. Wystarczą im korporacje. Korporacje nie tylko robią interesy, jak już wspomniałem, ale również są świetnym narzędziem do tego, żeby kontrolować Ludzkość. Władcy świata zrozumieli, że wystarczy korporacjom nie przeszkadzać w tym, co robią. Wystarczy wspierać je w ekspansji, zdobywaniu nowych obszarów działalności. Dzięki temu, że korporacje są takie zachłanne, że po trupach idą do celu, ludzie, którzy stoją za nimi, nie mylić z politykami. Ludzie, którzy pociągają za sznurki w tym całym korporacyjnym cyrku, zrozumieli, że właśnie korporacje są narzędziem, które pozwoli im zdobyć całkowitą kontrolę nad zwykłym człowiekiem. A to od zawsze było celem władców świata. Bo to właśnie korporacje dzięki temu, że dbają tak mocno o swój interes i niszczą lokalne inicjatywy, takie jak sklepy, apteki, warsztaty rzemieślnicze i tym podobne, pozwalają władzy całkowicie kontrolować ludzkość. Na przykład ustawa antypiracka, która chyba nikt nie ma wątpliwości, została stworzona w zasadzie pod dyktando korporacji. Nie będzie służyć tylko i wyłącznie korporacjom. Ona służy również władcom. Dlatego, że dzięki tej ustawie każdego można skazać za ściąganie jakichś plików. A to bardzo łatwo sfingować. Bardzo łatwo jest komuś podrzucić przy dzisiejszej technice takie pliki i go skazać. Jest to bardzo wygodne. Kiedyś słyszałem słowa pewnego człowieka, który został niesłusznie oskarżony. Już nie pamiętam, kto to był. Ale powiedział on coś takiego, że Prawo w krajach Unii Europejskiej jest tak stworzone, żeby można było skazać każdego zawsze i za wszystko. Jest to prawda. Prawa, które skazują ludzi za to, że wchodzą na jakieś serwery torrenta i ściągają sobie jakieś pliki, jest bardzo łatwe do wykorzystania przeciwko ludziom. Dlatego korporacje to nie tylko zysk, to nie tylko zachłanność, ale również świetne narzędzie dla ludzi pociągających za sznurki. Wystarczy przyjrzeć się temu, co robi Microsoft, co robią wszystkie korporacje, które walczą z piractwem, czyli wszyscy, którzy zajmują się show biznesem. To są Potężne narzędzia, potężne narzędzia w rękach szaleńców, którzy są zupełnie anonimowi. Tych ludzi, którzy rządzą światem, my nie znamy. Oni korumpują polityków, tak zwane piękne twarze w cudzysłowie, którzy robią wszystko, co zostanie im nakazane. Demokracja jest jednym wielkim złudzeniem. Ludzie myślą, że wybierają swoich polityków i oni rządzą. Tymczasem to korporacje rządzą, gdyż wystarczy, że korporacja sfinansuje jakiegoś polityka, a bez tego żaden polityk dzisiaj nie zdobędzie popularności, nie, nie wygra wyborów, nie, nawet nie dostanie się do parlamentu. Wystarczy, że korporacja sfinansuje takiemu politykowi kampanię wyborczą i ten polityk będzie musiał się jakoś odwdzięczyć. Oczywiście jest to jest to powszechne na całym świecie i dzisiaj nie ma w zasadzie polityka, który nie wszedł w jakieś układy z korporacjami. Dlatego demokracja jest iluzją. Nie ma właściwie demokracji teraz, bo jaka to jest demokracja, jeśli żeby rządzić, trzeba wchodzić w układy z korporacjami. Nie wystarczy poparcie ludzi. Dlatego, że kampania wyborcza kosztuje ogromne pieniądze. I każdy to wie. Dlatego ludzie nie mają żadnych przedstawicieli. Ludzie są zostawieni samemu sobie. Ale nie wiedzą o tym. Gdyż korporacje poprzez media, które całkowicie są przez nich kontrolowane... Ukrywają ten fakt. Zagłuszają prawdę lub ją wyśmiewają, jeśli dostaje się cudem do telewizji. Wobec tego naszą nadzieją są dzisiaj wolne media. Media, w których jeszcze nie zagrzał pieniądz korporacyjny z swojego miejsca. Tylko i wyłącznie dzięki alternatywnym mediom dowiadujemy się prawdy. I dlatego powinniśmy wspierać te media, gdyż jest to jedyna okazja, żeby poznać prawdę o świecie. Korporacje całkowicie zafałszowały zarówno historię, jak i czas dzisiejszy. Zafałszowały wszystko praktycznie. Jest teraz żyjemy w świecie wielkiego kłamstwa. W świecie wielkiego oszustwa, które służy tylko jednemu. Interesowi jakichś ludzi, których nie znamy. A którzy pociągają za sznurki w tym wielkim cyrku, jakim jest świat. No niestety. Mówimy o korporacjonizmie I przy temacie tym trzeba wspomnieć o koncernach farmaceutycznych, które, że tak powiem, zdają się wykorzystywać sytuację związaną z pandemią grypy. Dunkelheit, co możesz powiedzieć na ten temat? Wielkie korporacje zawsze wykorzystywały wszelką możliwość do tego, żeby zyskać. Więc dziwne by było, gdyby nie wykorzystały do tego wielkiej możliwości, jaką daje kontrola nad naszym zdrowiem. Rozpowszechniając informacje o nadchodzącej pandemii poprzez media, które są w ich władaniu, nakręcają pewną machinę taką, która pozwoli im zarobić ogromną ilość pieniędzy. Więc wcale nie zdziwił mnie fakt, że akurat firma Roche i Glaxo, o ile dobrze pamiętam, już mają na ten... Na, to, na tą pandemię, której na razie nie widać, szczepionki. Dziwny przypadek jest to, że akurat dwie największe firmy farmaceutyczne tak się pospieszyły. Rozumiem, że są to w końcu wielkie firmy i mogą sobie pozwolić na taki wydatek. Niemniej jednak jest to dziwny zbieg okoliczności. Wielkie firmy farmaceutyczne mają Interes w tym, żebyśmy chorowali, a nie interes w tym, żebyśmy byli zdrowi. Jeśli ludzie są zdrowi, to wielkie firmy farmaceutyczne tracą. Tracą zyski, tracą yy, tracą część swojego dochodu. Dlatego chyba nawet bardziej skuteczne niż marketing czy reklama jest właśnie takie wzmacnianie histerii społecznej, tworzenie nowych właśnie takich rodzajów histerii społecznej, bo przecież chyba nie było jeszcze w historii czegoś takiego, że po 80, 80 osób umarło na tą grypę i to od stycznia, a nie jak się powszechnie mówi niedawno, tylko od stycznia, już mówi się o pandemii. Jaka to jest pandemia? 80 osób to jest pandemia? Inne choroby, takie jak gruźlica, zwykła grypa, odra, również zbierają żniwo i co roku. I w dodatku dużo większe. I nie mówi się wówczas o pandemii. Jest to typowa pandemia na życzenie. Pandemia na zawołanie, którą stara się wywołać poprzez właśnie wzmacnianie strachu w ludziach. A jednocześnie również, jak zawsze, gdy korporacja nakręca taką spiralę, władza również, a przynajmniej ludzie pociągający za sznurki, na tym zyskują, starają się jakieś swoje interesy dzięki temu przeprowadzić. Jednym z takich interesów, który wydaje mi się, dzięki tej całej histerii będzie zrealizowany, jest kontrola nad ludźmi. Przez to na przykład, że przestraszeni ludzie, bojący się strasznej choroby, która może w każdej chwili dotknąć również ich, pozwolą na to, by na przykład specjalnej kontroli poddać ludzi wracających z Meksyku, później jakichś imigrantów, którzy są potencjalnymi nosicielami choroby, i dzięki temu władza będzie miała kolejny oręż w walce z naszą wolnością, z, y, ze swobodami obywatelskimi. Dzisiaj, jeśli chce się ludziom zabrać wolność, nie stawia się na ulicach policji i oddziałów y, wojska. Dzisiaj nakręca się medialną histerię, aby ludzie sami poprosili o to, żeby im tą wolność ograniczyć. A można to zrobić tylko w jeden sposób. Pokazać ludziom zagrożenie. Zagrożenie dla ich życia, dla ich zdrowia i później zbierać owoce. Bo ludzie sami w końcu, jeśli ta nagonka na ptasią grypę będzie się utrzymywać, poproszą w końcu o to, aby przedsięwziąć jakieś środki, by tą straszną grypę zatrzymać. I to jest właśnie istota korporacjonizmu. No tak. Warto tak na koniec wspomnieć ponownie o sprawie związanej z liczbą zgonów wywołanych przez tą świńską grypę. A właściwie w nieścisłościach z tym związanych. Mianowicie liczba ta według rządu Meksyku z tego, co ostatnio słyszałem, wynosi kilkunastu zabitych, chyba 16. podczas gdy w mediach mówiło się o kilkudziesięciu, a nawet prawie dwustu ofiarach śmiertelnych. No i to jest nic innego jak nakręcanie tej psychozy, która zaczęła panować już prawie na całym świecie. Tak więc podsumowując, chciałbym prosić słuchaczy o... Rozsądek i o nieuleganie panice spowodowanej przez mainstreamowe i korporacyjne media. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. To była kolejna audycja z cyklu Gdzie Leży Prawda, moim gościem był Dunkel Hate, administrator strony Nowy Horyzont. Do usłyszenia.